Dako to jest znów, a ja jestem prosem W Minecrafta. Nawet nie umiem zbudować domka normalnego, a ja umiem zbudować nawet pałac. Teraz on robi, robi, robi domek, aż mu się nie udaje! Teraz, teraz, zielone, zielone! Gówno to jest zielone! E, ro, robimy, rapimy, rapimy, rapimy, robimy. Dako to nów! E, robimy stop. To jest snup, robimy słup. Nie umie się pić. nie umie się pić, a ja umiem się pić. Nawet mnie nie pokonać w Minecraft. Ja nasolę. On na, na kreatywnie. nawet mnie nie umie pokonać. Elo, alo, alo. Tutaj tak to nóg, a ja proszę jest! Minecraft! Kito jest przy najlepszy najlepszy Minecraft! subskrybujcie kanał razem ze dzwoneczkiem i łapką w górę komentarz, Ko i komentarza nie zapomnijcie jeszcze y subskrybować kanału bye bye